Słuchają Państwo programu drugiego. Jest dziewiętnasta. Dwójka, Jesteś na miejscu, Julie Meredith. Na miejscu też Mariaczok. Dobry wieczór. Zapraszam na podsumowanie wypowiedzi dnia. Pogłosy. W związku ze zbliżającymi się urodzinami Małgorzaty Sheinert ukazała się książka Chłodnia, czyli Grzejnia. To zapis rozmowy z mistrzynią reportażu, nauczycielką między innymi Mariusza Szczygła a urodzinową rozmowę przeprowadzili w książce Dorota Karaś i Marek Sterlingow. To się mój, że kobiety są niezależne, powinny być niezależne. Małgorzata Szeinert, rzeczywiście zdałem sobie sprawę, gdy skończyliśmy z nią rozmawiać i skończyliśmy książkę, to naprawdę niezależna kobieta, niezależnie myśląca i nikogo nie potrzebuje. To widać po jej historii miłosnej, o której też opowiadamy. Twarda jak skała, niezależna i dająca sobie radę w każdy okolicznościach. W każdej książce poruszamy tematy, które są prywatne, drażliwe. W zasadzie można sobie postawić pytanie, czy należałoby o tym pisać. Natomiast no, później, to jest tak klasycznie jak przy każdej pracy, no, później się pojawiły trudności właśnie, No bo Małgorzata w pewnym momencie stwierdziła, że jest trochę zmęczona tą pracą, że to ją dużo kosztuje, bo to, to trzeba też ani powiedzieć, że ona tak. jest nieprawdopodobnie pracowita i to się wiązało z tym, że każde nasze spotkanie, zapowiadaliśmy o czym będziemy rozmawiać i ona się od tego spotkania ze swojego życia przygotowywała. znaczy przyglądała list i to było męczące w pewnym momencie. No i wtedy coraz bardziej nas tak wychładzała. Już czuliśmy, że trochę ten los tej książki wisi na włosku, a jednak dużo pracy było wykonanej i zależało nam, żeby to skończyć. I trzeba było pewne zabiegi stosować, żeby znowu wkraść się w łaski. i się udało. Chłodnia, czyli grzejnia. O tej książce przygotowanej z okazji jubileuszu Małgorzaty Szejnert rozmawialiśmy dziś w poranku dwójki. Z kolei w kwadransie bez muzyki wyruszyliśmy do Muzeum Zamojskiego, oczywiście w Zamościu. Tam trwa wystawa prezentująca cykl 100 grafik, których autorem jest Salvador Dali. Inspirowane boską komedią Dantego Alighieri, prace prowadzą widza przez piekło, czyściec i raj. To może być bardzo takie zaskakujące, no bo właśnie, skąd taki artysta w Zamościu? Ale już wszystko tłumaczę. Jeżeli chodzi o naszą jakby strategię, to Muzeum Zamońskie ma ambicje, aby prowadzić taką narrację nie tylko regionalną, to jest oczywiście bardzo ważne, ale również ogólnopolską. I trzy lata temu nawiązaliśmy współpracę z Galerią Sztuki Epicent, Centrum Art z Opola i powolutku dozowaliśmy jakby naszym odbiorcom tą taką właśnie sztukę najwyższej rangi, najwyższej jakby półki. Mieliśmy już przyjemność pokazać, zaprezentować grafiki Pabla Picassa. Mieliśmy przyjemność prezentować pracę Marka Szagala, a w tym roku postanowiliśmy, że pokażemy właśnie Salwadora Daliego i jest to... Związane, tak jak wspomniałam, z tą naszą ambicją, aby też w Zamościu prezentować nieco inną jakby narrację muzealną. No i póki co widzimy, że taka strategia to wręcz same korzyści. Salwador Dali w Zamościu, mówiła Kinga Kołodziejczyk, zastępca dyrektora tej instytucji Muzeum Zamojskiego. Koncertowała w najważniejszych salach, jej interpretacje Chopina transmitowało radio, a przedwojenna publiczność znała jej nazwisko na pamięć. Janina familier hepner Dziś niestety pamiętają o niej raczej biogramy. Losy artystki przypomniał w audycji słowa i dźwięki Tomasz Lerski. Powiedzmy, że familia hepnerowa urodziła się w 1891 roku, no to nie mamy jeszcze niczego, nie mamy radia nie mamy płyt jeszcze właściwie, bo to no, jest fonograf ale to raczej zupełnie rzadkie przypadki, żeby ktoś mógł mieć fonograf w domu, to raczej marginalna sprawa, były tylko nuty i instrumenty, instrumenty różne bo nie tylko fortepian czy pianino fortepianów też oczywiście było bardzo wiele bo w tych naprawdę zamożniejszych domach to musiał być fortepian, to, jest, to była rzecz obowiązkowa a w domach średniej klasy powiedzmy były, były pianina o tym pisze i Rubinstein w swoich pamiętnikach, czy Paderewski, jak to wyglądało w domu, prawda, że był instrument i nolens, z dzieci interesowało się tym, bo to była też w pewna no, rozrywka. Janina Familiar ma 11 lat, kiedy po raz pierwszy występuje dla szerokiej publiczności. Pierwsza informacja o cudownym dziecku to, są, to jest jej debiut w marcu 1902 roku na wieczorze beneficowym. Zygmuntanowskowskiego, który był urządzony przez Towarzystwo Muzyczne Warszawskie. No i właśnie wtedy Henryk Opieński zauważył, że, i tu cytuję właśnie, z produkcji muzycznych zasługiwał jako nowość na uwagę występ Janiny Familier, cudownego dziecka, która ma duże zdolności fortepianowe i prowadzona umiejętnie, może stać się kiedyś pierwszorzędną siłą. Na razie po skonstatowaniu talentu dłuższe słuchanie jej produkcji jest w gruncie rzeczy nudne, jak wszystkich najcudowniejszych choćby dzieci, chociaż program młodziutkiej pianistki zasługiwał ze wszech miar na pochwałę to prawda, dodała doktor habilitowana Katarzyna Naliwajek, badająca między innymi losy żydowskich pianistów, w tym Janiny Familiar hepner a teraz o innych nazwiskach. Kulesza, Englert, Szczepkowska, Olbrychski, Komorowska, Stenka, Szyc. Cała plejada aktorskich sław przyjedzie w maju do Kalisza, a to za sprawą odbywających się tam po raz 66. kaliskich spotkań teatralnych, czyli Festiwalu Sztuki Aktorskiej. W audycji Wybieram Dwójkę o tym wydarzeniu opowiadał dyrektor kaliskiej sceny Bartosz Zaczykiewicz. 66 lat ten festiwal, nie w całej historii był festiwalem sztuki aktorskiej, ale w którymś momencie to się w 85 roku, czyli też już ponad 40 lat, to się jakoś tak naturalnie wyłoniło, żeby to był właśnie festiwal sztuki aktorskiej. Ale myślę, to co go wyróżnia, to jest cały czas to, że fantastyczne spektakle, no, staramy się wybierać jak najlepsze spektakle i ta zmiana formuły na festiwal sztuki aktorskiej tak naprawdę niewiele zmieniła w repertuarze, bo na ogół te najlepsze role są w najlepszych spektaklach. Myślę, że tak powiem taki sposób myślenia pod aktora Skutkuje też między innymi tym, że pokazujemy bardzo szerokie spektrum spektakli od świetnego rzemiosła, takiego nie wiem, tradycyjnego, ale rzeczywiście takiego mistrzostwa. Wiesz, jakby w dawnym stylu, a wciąż żywego, wciąż potrzebnego, i szkoda może, że gdzieś istnieje niebezpieczeństwo, że to zacznie powoli zanikać. Po najnowsze, że tak powiem, nazwijmy to trendy aktorskie, jak trendy aktorskie, ale nawet takie rzeczy wymuszone przez zmianę techniki, przez to, jak się dzisiaj oświetla spektakle zupełnie innymi reflektorami niż kiedyś. Od to jak się je nagłaśnia, jakby do dzisiaj granie z, z takimi malutkimi mikrofonami, tak zwanymi mikroportami, to jest też jakby zupełnie inne granie i jeszcze inne granie z na przykład także Grasia, równocześnie twarz która jest na, na bardzo powiększona na ekranie filmowym, mm. na żywo filmowana. 66. kaliskie spotkania teatralne rozpoczynają się 9 maja i potrwają przez ponad tydzień. W sumie na gości będzie czekać aż 19 przedstawień. I tak kończymy dzisiejsze pogłosy. Więcej na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl. Za chwilę audycja 17 Podróży Mozarta, a potem Filharmonia Dwójki. Życzę zatem Państwu dobrego wieczoru. Maria Czok, mówię, do usłyszenia. Autopromocja. Już w 1839 roku Klara Wik notowała Najlepiej by było, gdyby Robert pisał na orkiestrę. Jego wyobraźnia nie znajduje na fortepianie wystarczającej przestrzeni. I tak oto po ślubie, po roku pieśni, po dekadzie fortepianu w 1841 roku jej życzenie zaczyna się spełniać. Schumann, symfonik i kameralista to temat najbliższego odcinka cyklu Giganci. Zapraszam w niedzielę o 14.00. Andrzej Sułek. Piano chuligan, jeśli rozrabia to przy klawiaturze. Jeśli psoci, to w naszej wyobraźni skłonnej do poddawania się uporządkowanym podziałom. Jazz muzyka poważna klasyka awangarda. Piano chuligan porusza się w szarej strefie między gatunkami i estetykami. Szarej? Tak się tylko mówi. Piano chuligan Piotr Orzechowski będzie gościem audycji Kafe Muza w najbliższą niedzielę o 10. Andrzej Sułek. zapraszam.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 Siedemnaście Podróży Mozarta. Dzień dobry Państwu, Ireneusz Dębowski. Jesteśmy w środku wielkiej podróży Mozartów największej i najdłuższej trwała 3,5 roku 1268 dni. Leopold Mozart do Lorenza Hagenauera w Salzburgu. Paryż. 1 kwietnia 1764. Pragnę pana powiadomić, że w banku Turton-Ebor zostawię 200 Luidorów, żeby były bezpieczne i żebym w swoim czasie mógł wysłać je do Salzburga. 9 kwietnia może znowu przeżyję szok, choć nie przypuszczam, żeby był większy niż ten z 10 marca, kiedy dostałem za koncert 112 Luidorów, ale nie będzie źle, jeśli zarobię 50 lub 60, a jak zarobię więcej, będę się cieszył. Przy wejściu się nie płaci, po prostu trzeba mieć bilet i jak się nie ma, to się nie wejdzie, nieważne kto i jak się nazywa. Tydzień przed koncertem rozprowadzali je przyjaciele. Bilet kosztuje lauptalara, czyli ćwierć luidora, i tyle płacili. Bilety były w bloczkach po 12 i 24, ale najwięcej sprzedały damy, którym szło dużo lepiej, bo paniom nikt nie śmie odmówić przez grzeczność. Est modus in rebus lub herren Francuzen wollen gefopet sein. Est modus in rebus to cytat z pierwszej księgi Satyr Horacego. Jest miara i są granice, przed którymi i za którymi słuszność jest wątpliwa. A herren Francuzen wollen gefopet sein? To znaczy, że Francuzi lubią jak ich się nabiera. Na bilecie, to kartonik z moją pieczęcią, jest napisane: O Théâtre de M. Félix rue Saint-Honoré, ce lundi 9 avril, a 6 heures du soir. W Théâtre Monsieur M. przy rue Saint-Honoré, w poniedziałek 9 kwietnia, o 6 wieczorem. Wkrótce będą gotowe sonaty, które Herr Wolfgang zadedykował Madame la Comtesse de Tessé. Właściwie są gotowe od dawna, ale pani hrabina nie zgodziła się na dedykację, którą napisał nasz przyjaciel Monsieur Grimm i trzeba było zmienić. No, Ale jest w Wersalu i musieliśmy czekać na odpowiedź. Szkoda, że ta pierwsza nie była wydrukowana, ale pani hrabina nie lubi przesadnych pochlebstw, a w tej nowej ona i chłopiec przedstawieni są w sposób bardziej naturalny. Oto ta dedykacja. Dla hrabiny de Tessé, damy Madame Delfine, Madame, pani miłość do muzyki i łaski. Jak mi pani mnie obdarzyła, dodały mi odwagi, by ofiarować jej owoc mojego skromnego talentu. Ale skoro zgodziła się pani na ten hołd, to czy jest możliwe, by mogła pani zabronić dziecku wyrażenia uczuć, jak mi wypełnione jest jego serce? Nie życzę sobie pani, żebym powiedział, co mówią wszyscy. Jeśli to prawda, pani życzenie jest dla mnie rozkazem, który pomniejszy mój smutek, jak będę opuszczał Francję. Ale jeśli nie wolno mi wielbić pani tutaj, to nikt tego mi nie zabroni w moim ojczystym kraju. Gdzie będę mógł głośno mówić, kim pani jest i jak wiele jej zawdzięcza. Z największym szacunkiem najpokorniejszy i najposłuszniejszy sługa, Johann Gottlieb Wolfgang Mozart. Wszystkie dedykacje zredagował po francusku Melchior Grimm. Swoje pierwsze kompozycje Wolfgang podpisywał J G Wolfgang, czyli Johann Gottlieb Wolfgang. W dedykacji napisano, że ma siedem lata, miał osiem. Leopold Często dzieci odmładzał, ale był to zwyczaj powszechny, szczególnie w przypadku cudownych dzieci. Muszę wreszcie powiedzieć, kim jest Monsieur Grim, nasz najlepszy przyjaciel. Dzięki niemu to wszystko mamy. Jest sekretarzem księcia Orleanu, człowiekiem bardzo wykształconym i wielkim filantropem. Wszystkie listy polecające na nic się nie przydały. Ani od e, ambasadora cesarza, ani od hrabiego Kobęcla, ministra w Brukseli, ani od księcia de Conti, od księżnej de Guillaume i innych ważnych osób, których mógłbym wymienić całą litanię. Pomógł tylko pan Grimm, do którego miałem list polecający od pewnej damy, żony kupca z Frankfurtu. To on wprowadził nas na dwór. Zorganizował pierwszy koncert, na który sprzedał 320 biletów i przekazał mi 80 Luidorów. Zapłacił za oświetlenie ponad 60 świec. Wystarał się o zgodę na pierwszy koncert i wystara się na drugi, na który sprzedaliśmy już 100 biletów. Ma rozum i serce. Pochodzi z zbony. od 15 lat mieszka w Paryżu i tak prowadzi swoje interesy, że zawsze osiąga swój cel. Kończy się papier. Pozdrowienia dla pana i całego Salzburga. Stary sługa. Moja żona i dzieci wszystkich pozdrawiają. Sztychasz Meszel pracuje nad naszymi portretami, które pięknie namalował pan Carmontel, malarz amator. Wolfgang gra na klawesynie, ja stoję za nim i gram na skrzypcach, a Nanner jedną rękę opiera na klawesynie, w drugiej trzyma nuty i jakby śpiewała. Jesteśmy w Anglii, w Londynie, gdzie Mozartowie spędzili prawie półtora roku. Klot adrien Helvetius do hrabiego Francisa Huntingtona w Londynie. Londyn, koniec kwietnia, 1764 roku. Claude Adrien Helvetius, francuski filozof związany z encyklopedystami, Mozartów poznał w Paryżu. Adresatem listu był najprawdopodobniej Francis X Earl Huntington, syn Hastingsa, 9 Earl'a Huntingtona i Lady Seliny Hastings z Domu Shirley, wyznawczyni i propagatorki Kościoła Metodystów. List jest po francusku. Dla szanownego pana to pewnie będzie kłopot. Mimo to poproszę o protekcję dla najbardziej niezwykłej osoby, jaka chodzi po ziemi. Dla małego fenomena z Niemiec, który pojawił się w Londynie, który cudownie gra na klawesynie najpiękniejsze melodie i również komponuje, a kompozytorem jest naprawdę niezwykłym i głębokim. Nazywa się Mozart. I ma dopiero 7 lat. Przyjechał z ojcem kapelmistrzem z Salzburga i mieszka u fryzjera Kazynsa na Cecil Court St. Martin's Lane. Zachwycał się nim już Paryż i dwór francuski i nie mam wątpliwości, że król i królowa też będą nim zachwyceni. Londyn to dla takiego fenomena miejsce wymarzone. Dlatego zwracam się do angielskiego Apollina z prośbą, by zechciał otoczyć go swoją opieką i protekcją. Leopold Mozart do Lorenza Hagenauera w Salzburgu. Londyn 25 kwietnia 1764. Jak ktoś ma za dużo pieniędzy, powinien koniecznie pojechać do Londynu, gdzie gruby mieszek szybko i niezawodnie odchudzi. W Calais Miałem honor zostawić cztery Luidory, choć nie jedliśmy w oberży, a u królewskiego prokuratora, u którego zostawiłem na przechowanie naszą szez. W Dover było jeszcze ciekawiej, bo jak tylko zeszliśmy na ląd, rzuciła się na nas zgraja trzydziestu, może czterdziestu oberwańców, natrętnie proponujących swoje usługi, i nie czekając na pozwolenie, wyrwali naszym służącym bagaże i zataszczyli do oberży, i musieliśmy im oczywiście słono zapłacić. Wynająłem prom za 5 Luidorów. Przeprawa kosztowała 3, ale wziąłem czterech przyjaciół i każdy zwrócił mi pół Luidora. W sumie było 14 osób, ale tylko 10 może 12 łóżek. A nie należy do przyjemności dzielić z kimś łóżko, jak się ma morską chorobę. W Dower przesiedliśmy się na statek na Tamizie i popłynęliśmy do Londynu, co kosztowało... Pół federtalara od osoby. Razem sześć małych talarów, bo nas czworo i dwóch służących. Z Paryża wyjechaliśmy w siedem koni. Na jednym luzem jechał Porta, nasz nowy włoski służący, który już osiem razy jechał tą trasą. Bardzo mnie namawiali, żeby go wziąć i nie żałuję, bo on wszystkiego pilnuje. Ludzie w Londynie wyglądają jak przebierańcy. A jak my wyglądamy? Moja żona i Nanner mają angielskie kapelusze, a ja i wielki Wolfganger angielskie kostiumy. Więcej będzie w następnym liście. Łączę pozdrowienia. Mozart. Mozartowi mieli dwóch służących: Alzatczyka Jean-Pierre i Włocha Porta, którego później spotkają w Rzymie i Wiedniu. W Londynie na jedną noc zatrzymali się w luksusowej oberży pod białym niedźwiedziem. Obecnie wciąż to ta sama luksusowa oberża, właściwie hotel pięciogwiazdkowy, pod nazwą Marco Pierre White Restaurant. Leopold Mozart do Lorenza Hagenauera w Salzburgu. Londyn, 28 maja 1764. Monsieur, Wiadomo, że im coś jest dalej, tym wydaje się mniejsze. I tak też jest z moimi listami. Im dalej jestem od Salzburga, tym moje pismo jest mniejsze. I gdybyśmy byli w Ameryce, byłoby tak małe, że nie dałoby się odczytać. Czasem Leopold dla oszczędności wysyłał listy bez kopert, bo mniej ważyły i mniej kosztowały. A papier zaklejał tak sprytnie, że choć koperty nie było, List był zamknięty. Zwykły list do Niemiec bez koperty kosztuje szylinga, a z kopertą dwa szylingi. Gwinea lub Luidor to 21 szylingów. Pieniędzy francuskich nie przyjmują. Ale w Dover Bankier Main, do którego miałem list polecający z Paryża, wymienił mi 12 luidorów na 12 gwinei. I już pan wie, ile jest wart szyling. Kraj, w którym teraz jesteśmy też jest daleko, ale to piękny i szczęśliwy kraj, co widać jak się popatrzy na płody ziemi i hodowane zwierzęta. Choć czasem zdradliwy i niebezpieczny z powodu gwałtownych skoków temperatury, bo Anglia jest wyspą i wiatr od morza daje się mocno we znaki. Są dni gorące i trudne do zniesienia upały, a w nocy nagle zrywa się wiatr i robi się zimno, ale noszą ciepłe ubrania z sukna. Kuchnia jest ciężka, jedzenie pożywne i treściwe, a mięso, wołowina, cielęcina i baranina najlepsze i najładniejsze, jakie widziałem. Na łąkach pasą się owce wielkie jak krowy. Z gęstą i długą wełną, dlatego mają wspaniałe manufaktury. Jedzenie jest ciężkie, ale piwo jest dobre, mocne i w wielkim wyborze, bo to kraj piwoszy. Ale kawa i wino są drogie, obłożone wysoką akcyzą i mały funt kawy kosztuje cztery niemieckie guldeny, a nawet więcej. Kawę prażoną i mieloną można kupić w specjalnych sklepach, ale gdyby ktoś sam chciał uprażyć, to nie można, bo prawo tego zabrania pod karą grzywny 50 gwinej. Może pan sobie wyobrazić minę mojej żony, jak się o tym dowiedziała, ale Anglicy najchętniej piją herbatę i starają się na wszelkie sposoby uniemożliwić odpływ pieniędzy, które by można wydać na przykład na kawę. Ale herbata jest zawsze i o każdej porze. W każdym domu na ogniu jest imbryk i jak przyjdzie się z wizytą, podają herbatę i chleb z masłem. Takie małe tartynki. Obiad jest między drugą a trzecią. Wieczorem prawie nie jedzą. Najwyżej trochę sera i chleb z masłem, ale zawsze jest dzban mocnego piwa. Kobiety nie wychodzą z domu bez kapelusza. Kapelusze są okrągłe, zatłasu, tafty, słomy i itp. Z koronkami lub tasiemkami i wkłada się je na tył głowy. Taki kapelusz kosztuje co najmniej pół gwinei. Ludzie wyglądają jak przebierańcy, jakby byli zamaskowani. Nikt nie wychodzi z gołą głową, prawie się nie pudrują. A jak kogoś zobaczą ubranego po francusku, od razu wołają Bagger French, co znaczy francuski pedio. Wtedy najlepiej się nie odzywać, udawać, że się nie słyszało, bo gdyby się dochodzić i awanturować, zbiera się tłuszcza, robi się zbiegowisko i może to się źle skończyć. Pół biedy, jak się z tego wyjdzie z paroma guzami, ale my wyglądamy jak Anglicy. Dla mnie i Wolfganga obstalowałem angielskie kostiumy, a dla pań kupiłem za dwie gwine angielskie kapelusze. 27 kwietnia od 6 do 9 byliśmy w pałacu królewskim w St. James's Park. Czyli król i królowa przyjęli nas już piątego dnia po naszym przyjeździe, jeszcze trzeci. Od 1760 roku król Anglii w czasie pobytu Mozartów był osobą pełną godności i majestatu, ale później, dużo później, jak powszechnie wiadomo, zwariował. Karolina Zofia de Domu księżniczka mecklenburg strelitz w 1761 roku poślubiła Jerzego III i została królową Anglii. Wiadomo, jak trudno było uzyskać audiencję u króla i królowej. Zostać zaproszonym do dworu. Zwykle trzeba było bardzo o to zabiegać, długo czekać, często bez skutku. Tymczasem Mozartowie zostali zaproszeni do dworu i przyjęci przez parę królewską już piątego dnia po przyjeździe do Londynu. To jest zdumiewające, wręcz niebywałe. Jak to Leopold załatwił? Naprawdę nie wiadomo. Dowodzi jego nadzwyczajnych talentów mediacyjnych, a musiał przedtem poznać, zyskać przychylność i poparcie wielu wybitnych osób zaprzyjaźnionych z dworem królewskim. Ale to nie tylko dwór królewski, nie tylko król i królowa budzi zaciekawienie i podziw Leopolda, ale w ogóle Anglia. Tu wszystko jest nowe, niezwykłe. Wspaniałe, zachwyca się Leopold. Zaraz po opuszczeniu apartamentów królewskich dostaliśmy nagrodę. Tylko 24 gwine, ale trudno sobie wyobrazić z jaką serdecznością byliśmy przyjmowani i szybko zapomnieliśmy, że to król i królowa. Na innych dworach też przyjmowano nas z kurtuazją, ale nigdzie jak tutaj. Przyjęcie było niezwykle miłe. Trudno opisać. Tydzień później byliśmy na spacerze w St. James's Park, gdzie król i królowa akurat byli na przejażdżce. Byliśmy inaczej ubrani, ale poznali nas od razu. Król wychylił się z karocy, skłonił się w naszą stronę, pomachał ręką i serdecznie nas pozdrowił, a szczególnie maestra Wolfganga. Skoro wspomniałem o przejażdżce, bardzo bym chciał, żeby pan tu był, choć kilka dni I zobaczył te cudowne konie i kocze, szerokie i niskie A stangret siedzi tak wysoko, że gdyby spadł, co nie daj Boże, to jak z pierwszego piętra Ale konie naprawdę są piękne, wspaniałe Gdybym w kale miał sto takich koni, niczego bym więcej nie pragnął w Niemczech angielskie konie widuje się rzadko i nie robią takiego wrażenia, ale tu jest ich tyle, że to naprawdę coś niezwykłego. W Calais i Dover jest morze i statki, przypływy i odpływy, a w czasie rejsu ryby i morskie świnie nurkują i wyskakują z wody, a potem... I jazda, i te konie, które pędzą jak wiatr, i taki jest pęd, że stangret dławi się od powietrza. Tu wszystko jest nowe, niezwykłe, wspaniałe. O dalszych losach Mozartów dowiedzą się Państwo z następnych audycji. Zapraszam serdecznie. Ireneusz Dębowski. Dwójka jesteś na miejscu, Rafael Bichon. Dwójki słuchają państwo w piątek 17 kwietnia. Jest za, za pół minuty już 19.30. Ze studia dwój dwójkowego w Warszawie witają Państwa Michał Dębski i Agnieszka Łukasiewicz. Dziś jednak dużą część wieczoru spędzimy w Katowicach, z którymi mamy nadzieję, za chwilę się połączymy. Potem o 22.00 powita Państwa Joanna Grotkowska i zaprosi na spotkanie poświęcone Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów, a o 23.00 jak zwykle w piątek czeka nas Jam Session, czyli piątkowa audycja Przemysława Psikuty. Na ten czas oczekiwania na połączenie z Katowicami proponuję Państwu utwór, który zawsze sprawdza się w takich sytuacjach, czyli suitę Jana Sebastiana Bacha czwartą w jego dorobku. Łączymy się z Katowicami, gdzie czeka już tam na państwa Andrzej Sułek. Dobry wieczór. Kłaniam się Państwu z sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Kłaniam się z Katowic. Za chwilę nasza radiowa orkiestra w towarzystwie pianisty ukraińskiego wirtuoza Ilii Owczarenki i pod batutą Oksany Łyniw dyrygentki także pochodzącej z Ukrainy, wykona bardzo niezwykły program. W pierwszej części tego wieczoru usłyszą Państwo koncert fortepianowy na lewą rękę opus 28 Siergieja Bortkiewicza, a w drugiej, dziewiątą symfonię Antona Brucknera. I tu od razu przychodzi na myśl porównanie dwóch z pozoru zupełnie do siebie nieprzystających muzycznych estetyk, bo Bortkiewicz to... Spóźniony romantyk. To kompozytor, który czerpał obficie z tradycji takich wirtuozów fortepianu jak Rachmaninow-Czajkowski, ale także odnosił się do języka muzycznego Schumana albo Chopena. No a Bruckner? No, a Bruckner to świat sam w sobie, a jego dziewiąta symfonia to pomost, to łącznik między tym, co ziemskie, a tym, co wieczne. Emilia Owczarenko, ukraiński pianista, 23-letni, uważany jest w tej chwili za jedną z najciekawszych postaci estrady pianistycznej swojego pokolenia. W 2022 roku został laureatem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Hoens. No i ma na swoim koncie już przeszło 20 nakrót w innych międzynarodowych konkursach na całym świecie, co świadczy o tym, że to pianista mimo młodego wieku niezwykle uzdolniony. Owczarenko przedstawia się jako niemalże cudowne dziecko. W jego biografii znajdziemy informację o tym, że w rodzinnym domu w Ukrainie znalazł jakieś opuszczone, gdzieś porzucone w kącie pianino. A gdy usłyszał koncert Czajkowskiego na którymś z koncertów powiedział stanowczo, że fortepian, że pianistyka, że wirtuozostwo to będzie jego przyszłość. No i zdaje się, że ta jego zapowiedź realizuje się. Jestem ogromnie ciekaw, jak dziś zabrzmi ten koncert Bortkiewicza tu na żywo w sali Nospr. bo warto dodać, że dosłownie przed kilkoma tygodniami ukazała się płyta zatytułowana Manu Sinistra, a więc Lewa Ręka, z trzema koncertami właśnie na lewą rękę Bortkiewicza, Rawela i Prokofiewa, trzema koncertami napisanymi myślą o słynnym le leworęcznym, a właściwie jednorękim pianiście Paulu Wittgensteinie. Najsłynniejszy oczywiście z całej trójki jest koncert Travela, ale koncert Bordkiewicza, który przez długi czas był pozostawiony do wyłącznego wykonania przez Wittgensteina, teraz powoli zaczyna odzyskiwać życzliwość publiczności. No i przekonają się Państwo, że to jest rzeczywiście dzieło, które nawiązuje estetycznie do tej wielkiej wirtuozowskiej tradycji. Podobno Wittgenstein zresztą najbardziej ten właśnie koncert ukochał, ulubił sobie i z tego też powodu zażądał wyłączności. Koncert jest w zasadzie fantazją, bo taki był w ogóle pierwotny tytuł tego utworu. Nie jest utrzymany zatem w takiej klasycznej, trzyczęściowej strukturze, klasycznej, bądź też romantycznej, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Ale mimo tego monolitycznego kształtu da się w jego budowie wyodrębnić trzy, a właściwie cztery segmenty. Allegro Dramatico to ten pierwszy otwierający całość segment. Potem Andante Cantabile, po którym powraca Allegro Dramatico. Dramatico. Jest to e, rodzaj repryzy, no ale nie jest, to nie jest to klasyczna forma sonatowa. Potem mamy jeszcze finałową część, fragment, odcinek. Allegro Vivo. Jeśli chodzi o samego Bortkiewicza, to kompozytor urodzony w 1877 roku w Charkowie. Studiował w Petersburgu, zmarł w 1952 roku w Wiedniu. No i to właśnie w Wiedniu do tego miasta przeprowadził się po I wojnie światowej i tam spędził resztę życia. To tam właśnie Bortkiewicz spotkał Wittgensteina i to tam zrealizował jego zamówienie na koncert fortepianowy na lewą rękę. Można pewnie w nieskończoność zadawać pytanie o pochodzenie, o narodowość Bortkiewicza. Pochodził bez wątpienia z polskiej rodziny szlacheckiej, ale też przyznają się do niego Rosjanie, choć niechętnie, bo był bardzo przeciwny władzy sowieckiej. No z tego też powodu opuścił Sowiety po wojnie, po rewolucji przyznają się do niego oczywiście Ukraińcy, no i przyznają się do niego Austriacy, bo Bortkiewicz przez większą część życia legitymował się austriackim paszportem. Jego muzyka, no cóż, nie jest z pewnością tak bardzo, ona sama w sobie nie identyfikuje się w sposób tak oczywisty, jak choćby muzyka Chopina, ale bez wątpienia można w tej muzyce odnaleźć nawiązania do ukraińskiego, folkloru. Jednym słowem to pytanie o narodowość Bordkiewicza pewnie pozostanie w sferze rozmaitych domysłów i prób dociekania. Jest to kompozytor, który no, dziś pewnie wyda się Państwu troszkę eklektyczny, ale ten koncert jest tak wirtuozowski, tak bardzo porywający, że po prostu słucha się go z czystą przyjemnością. Ile owczarnko przy fortepianie Oksana Rynik staje na dyrygenckim podium.